Radiowy magazyn Posiadłość Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Radiowy magazyn Posiadłość Sponsorowany przez Biuro Obrotu Nieruchomościami Illinois Star Realforce. Force Nieważne gdzie jesteś, ważne czego słuchasz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 z rynku nieruchomości. Porady i sugestie. Co wiedzieć trzeba, gdy przyjdzie potrzeba. Zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości. Sekretarz Skarbu potwierdza zobowiązanie do reformy finansowania budownictwa rezydencyjnego. Podmioty sponsorowane przez amerykański rząd obniżają stopę referencyjną dla modyfikacji kredytów hipotecznych. Ben Carson obiecuje poprawę w zakresie posiadania nieruchomości na własność. Dobry moment na zakup domu. Sekretarz Skarbu Steven Mnuchin twierdzi, że reforma finansowania budownictwa rezydencyjnego pozostaje głównym priorytetem administracji Trumpa. W wystąpieniu przed Senacką Komisją Bankową powiedział on, że losy Fannie Mae i Freddie Mac stanowią, cytuję, zbyt długo nierozstrzygniętą kwestię, którą zobowiązujemy się naprawić. Koniec cytatu. Pierwszy w tym roku Fannie Mae i Freddie Mac obniżyły referencyjną stopę procentową dla standardowych modyfikacji kredytów hipotecznych, jednak nadal pozostaje ona na poziomie powyżej 4%. Stopa, którą w styczniu Fannie i Freddie podwyższyły do 4,25% została obniżona do 4,18% z dniem 12 maja. Przez większość 2016 roku agencje redukowały stopę referencyjną, stopniowo obniżając ją poniżej 4%, aż do stycznia, kiedy to została ona ponownie podwyższona ponad ten poziom. Referencyjna stopa modyfikacji kredytów hipotecznych zazwyczaj odpowiada poziomowi obowiązujących stóp rynkowych. Sekretarz do Spraw Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Ben Carson mówi, że Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast pracuje nad usunięciem przeszkód regulacyjnych, które mogą utrudnić niektórym osobom zakup domu. W przemówieniu skierowanym do uczestników konferencji legislacyjnej i EXPO Krajowego Związku Rolnościowców w Waszyngtonie podał on jeden z przykładów tego, co Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast chce zrobić, aby ułatwić dostęp do domów. Jak powiedział, agencja pracuje nad złagodzeniem ograniczeń w finansowaniu kondominiów przez Federalną Agencję Mieszkaniową. Krajowy Związek Realnościowców od dawna opowiada się za taką zmianą. Zdaniem sekretarza stanowisko departamentu pokrywa się ze stanowiskiem National Association of Realtors. Ceny domów nadal rosną, a oprocentowania kredytów hipotecznych zaczynają robić to samo. Niemniej jednak Amerykanie nadal są przekonani, że to dobry czas na zakup domu. Według comiesięcznego krajowego badania dotyczącego rynku realnościowego przeprowadzonego przez Fannie Mae, dwie na trzy osoby uważają, że czerwiec to dobry czas na zakup domu. Liczba ta nieznacznie wzrosła od kwietnia i maja poprzedniego roku. Mimo iż przystępność cenowa nadal pozostaje wyzwaniem, Fannie Mae twierdzi, że oprocentowania kredytów hipotecznych, które pozostają na historycznie niskim poziomie, są główną przyczyną, dla której Amerykanie uważają, że to dobry moment na zakup domu. Około połowa ankietowanych przez Mae uważa, że ceny domów będą nadal rosnąć w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Z kolei prawie dwie osoby na trzy uważają, że oprocentowania kredytów hipotecznych również wzrosną. Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. Fannie Mae i Freddie Mac mogą rozpocząć finansowanie domów modułowych. Połowa najemców planuje kupić nieruchomość w ciągu pięciu lat. Prawdziwy powód kryzysu realnościowego według Urban Institute. Dyrektor Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa chce, aby podmioty sponsorowane przez rząd zatrzymywały zyski jako bufor finansowy. Fannie Mae i Freddie Mac mogą wkrótce rozpocząć finansowanie zakupu domów modułowych. Zgodnie z projektami planów, podmioty sponsorowane przez amerykański rząd mają nadzieję, że taki ruch pomoże wielu kredytobiorcom o niskich dochodach, którzy często decydują się na domy mobilne, jako jedyną opcję, na którą mogą sobie pozwolić. Krytycy twierdzą jednak, że wspieranie domów mobilnych jest ryzykowne, ponieważ ich wartość szybko może spaść. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Galupa wynika, że połowa Amerykanów spodziewa się zostać właścicielami domu w ciągu 5 lat. 10% ankietowanych twierdzi, że planuje kupić nieruchomość w ciągu następnego roku. Z kolei około 20% osób niebędących jeszcze właścicielami również twierdzi, że planuje zakup, ale w ciągu następnych 10 lat. W ciągu 10 lat od czasu kryzysu realnościowego wielu ekspertów próbowało wyjaśnić, jak do tego doszło. Twierdzili oni m.in., że polityka rządowa zmierzająca do zwiększenia liczby osób będących właścicielami domów spowodowała kryzys. Jednak Urban Institute ma inne wyjaśnienie. W jednym z ostatnich wpisów na blogu Lori Goodmans Urban Institute stwierdziła, że osoby używające swoich domów jako bankomatów, a nie mobilizacji do zakupu domu, ponoszą większą winę za kryzys realnościowy. Innymi słowy, pisze ona, że należy winić cytuje obecność ryzykownych produktów, a nie zwiększenie liczby udzielanych kredytów bardziej ryzykownym kredytobiorcom. Koniec cytatu. Dyrektor Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa, która nadzoruje Fannie Mae i Freddie Mac, mówi, że może polecić firmom, aby zachowywały swoje dochody w celu podtrzymywania zaufania inwestorów i utrzymania kosztu kredytów hipotecznych na niskim poziomie. Melvin Watt powiedział Senackiej Komisji Bankowej, że może nakazać Fannie i Freddie zachowanie przyszłych zysków jako bufora finansowego chroniącego przed krótkoterminowymi stratami operacyjnymi. Republikanie zasiadający w komisji apelują do niego, aby nadal przekazywał on dochody firmy na rzecz Federalnego Skarbu Państwa. O chwilę uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości.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 Dobra firma, doświadczeni agenci. Dzwonisz dziś 847 647 4000, 847 647 4 i 30, a w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu posiadłość.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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Liczba przejmowanych przez bank nieruchomości nadal spada. Firmy budowane budują coraz mniejsze domy. Punkty za kredyt hipoteczny liczba przejęć w Stanach Zjednoczonych nadal spada, ponieważ amerykańscy konsumenci coraz lepiej radzą sobie ze spłatami swoich zobowiązań hipotecznych. Najnowsze krajowe badanie dotyczące zaległości hipotecznych przeprowadzone przez Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych wykazało, iż liczba pożyczek w odniesieniu do których rozpoczęto postępowania egzekucyjne nadal się zmniejsza. Według danych Mortgage Bankers Association w pierwszym kwartale 2017 roku stopa zaległości hipotecznych spadła do sezonowo dostosowanego tempa na poziomie 4,7% wszystkich niespłaconych kredytów. Tymczasem nowe dane z Atom Data Solutions pokazują, że w kwietniu liczba powiadomień o niedopełnieniu zobowiązania spłaty zadłużenia, zaplanowanych aukcji i przejęć bankowych spadła o 23% w ujęciu rok do roku. Obecnie są one na najniższym poziomie od listopada 2005 roku. Domy jednorodzinne nadal nieco maleją. Jak donosi Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów, wielkość nowego domu jednorodzinnego, która w poprzednich latach rosła, by następnie osiągnąć stabilny poziom, obecnie maleje. Robert Dietz, główny ekonomista National Association of Home Builders, mówi, że w miarę rozwoju rynku domów na start, w tym wzrostu liczby townhouse'ów, spodziewany jest spadek wielkości tego typu nowego domu. Przeciętny nowy dom liczy teraz 2628 stóp kwadratowych, czyli ponad 100 stóp kwadratowych mniej niż jeszcze dwa lata temu. Niektórzy kredytodawcy hipoteczni starają się na nowo zachęcić klientów do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, oferując im w nagrodę punkty. CNBC donosi, iż kredytodawcy oferują nagrody za karty kredytowe, aby przyciągnąć lojalnych klientów, zwłaszcza milenialsów. Chase Bank oferuje obecnie 100 tysięcy punktów swoim istniejącym klientom, posiadającym karty kredytowe, którzy latem zaciągnęli kredyt na zakup domu. W zeszłym roku 36% kredytów hipotecznych w Chase zaciągnęli milenialsi. Capital One i Wells Fargo również zaproponowały podobne oferty motywacyjne. Z kolei Quick and Loans przyznało punkty niektórym swoim kredytobiorcom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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Powrót domów spekulacyjnych. Dachowe panele słoneczne Tesla mogą, ale nie muszą pomóc zaoszczędzić tysiące dolarów. Pośrednicy byli o 12% bardziej zajęci niż rok temu. Domy spekulacyjne, zwane Spec Homes, mogą właśnie przeżyć swój powrót. Według Builder Online niektóre firmy budowlane już nie czekają z rozpoczęciem budowy na podpis umowy sprzedaży. Powrót domów spekulacyjnych jest szczególnie widoczny na rynku domów na start. Jednak tego rodzaju nieruchomości mogą również nieść ze sobą ryzyko, mówi Laura Cusito z The Wall Street Journal, która wyraziła swoją opinię na ten temat w jednym z ostatnich podcastów gazety. Builder Online donosi, że jedną z korzyści dla budowniczych jest to, że domy spekulacyjne oferują szybszy cykl konwersji. Tesla rozpocznie sprzedaż i instalację paneli słonecznych w czerwcu. Według internetowego kalkulatora kosztów dla wielu właścicieli domów koszty takiego dachu zwróciłyby się z nawiązką w postaci oszczędności energii elektrycznej w ciągu 30 lat. Jednak Consumer Reports donosi, iż może to być bardziej skomplikowane, a rzeczywiste oszczędności zależałyby od wielu różnych czynników, w tym od stanu, w którym zlokalizowana jest nieruchomość. Z trzech domów, które Consumer Reports wprowadził do kalkulatora internetowego, jeden z nich nie osiągnął poziomu oszczędności przewidywanego przez Tesla. Pośrednicy w całym kraju byli średnio o 12% bardziej zapracowani w 2016 roku niż rok wcześniej, jak wynika z jednego z ustaleń profilu członków z 2016 roku przygotowanego przez Krajowy Związek Realnościowców. Po niewielkim spadku koniunktury w 2015 roku w raporcie National Association of Realtors stwierdzono, że w ubiegłym roku wzrosła wielkość przychodów i sprzedaży pośredników. Zdaniem związku w zeszłym roku liczba transakcji,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 Posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 847-647-4000 Posiadłość.com Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. dobry początek 2017 roku dla cen domów luksusowych. Spodziewany wzrost liczby nowych domów w 2019 roku. Rynek realnościowy w Ameryce wydaje się normalny. Szokujące ceny domów w Dolinie Krzemowej.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 O zwykłej porze. Do usłyszenia.